Dobrze, ja dzisiaj przygotowałam temat Przebaczenie drogą do uzdrowienia małżeństwa I to jest mały rozdziałik naprawdę Z książki y, księdza Kralka małżeństwo Kralki, po, Kralki A, przepraszam no tak, Małżeństwo poddane Jezusowi Więc tu przebaczenie, wybaczenie Padnie chyba z 30-40 razy Ale ja już wiem po co jest ta, właśnie to słowo Tyle razy powtórzył ksiądz i pierwszy taki yy, w tym rozdziale o przebaczeniu, pierwszy taki sygnał, to jest właśnie moc modlitwy. I tak, Jezus powiedział, o cokolwiek prosić będziecie w imię moje, to uczynię, aby Ojciec był otoczony chwałą w Synu. O cokolwiek prosić mnie będziecie w imię moje, ja to spełnię. I teraz tak, postawię pytania, które... Może nam, na które może nam się uda odpowiedzieć, tak? Jak nam czas pozwoli, a jak nie, no to w domu sobie odpowiemy na te pytania. Czyż wierzymy w te słowa? Czy wierzymy, że spełni się to, o co z wiarą będziemy prosić w imię Jezusa? Zazwyczaj ludzie niezbyt y, mocno są przekonani o prawdziwości tych słów. Może nie doświadczyli ich mocy. Te słowa są prawdziwe. Jezus nie rzuca słów na wiatr. Każde słowo, które wypowiada, to słowo żywe i skuteczne. Jest jak ogień, który, który może rozświetlić największą ciemność naszych serc. Pragniemy, aby Pan Bóg odnawiał nasze małżeństwa, by zaradzał naszym problemom i kryzysom. I słowo z Ewangelii świętego Jana kieruje właśnie dzisiaj do nas. O co prosisz w moje, moje imię, to się spełni. Czy prosimy w imię Jezusa, by nasze małżeństwa były odnowione, rozpalone ogniem miłości, święte i szczęśliwe? Czy wierzymy, że to się stanie? Jezus nie przyjdzie do nas jak magik, ani czarodziej, który wypowie jakieś tajemnicze słowo. I nie jest tak, że stanie się, staniemy przed Nim i powiemy uzdrów moje małżeństwo, bo to niestety nie zadziała zadziała to, że my przyje, przyjmiemy Jego Słowo, nawrócimy się i będziemy po prostu pogłębiać naszą wiarę, otworzymy nasze serca na Pana Jezusa. Bo jest tak, że czasami taki kryzys, jaki nasz spotkał, to właśnie nawraca nas do Pana Boga. No i to jest taka zależność, tak, by się wydawało, że co, to, to jest niemożliwe, no co, zdradził mnie mąż, zdradziła mnie żona, coś tam się dzieje, u nas w domu jest alkohol, tak? a jednak my po prostu w pewnym momencie nawracamy się. Tak? Czyli ten kryzys jest taki dla nas zbawienny. I Trzeba też po prostu w domu się też zastanowić, co ten kryzys nam dał. Tak? Jak, jakie postawy, jakie u nas w naszym życiu wywołał. Pragniemy, Prosimy Jezusa przez modlitwę, aby naprawił w naszym małżeństwie, co popsuł grzech. I prosimy rozpal w naszym małżeństwie, ogień miłości. On wysłucha nas, dając nam słowo, które jest odpowiedzią na nasze życie. Daje wskazówki, jak ma żyć w codzienności. Musimy przyjąć jego słowo, nie ma drogi na skróty. Receptą właśnie jest słowo y, Pana Jezusa. I teraz przebaczenie drogą do uzdrowienia. Każdy z nas w jakiś sposób został zraniony przez współmałżonka. Zostaliśmy oszukani, skrzywdzeni w sposób fizyczny, psychiczny. Zostaliśmy zdradzeni. Tutaj by można było dużo wymieniać tak? tych zranień, tych grzechów. I właśnie Jezus jest najlepszym lekarzem naszego małżeństwa. Leczy mówiąc przebaczaj. Nie ma innej drogi do uzdrowienia małżeństwa niż droga przebaczenia. Ono uzdrawia i działa. Niewybaczenie, pielęgnowanie krzywd, nawet tych najgorszych, wracanie do nich, rozpamiętywanie działa destrukcyjnie. Nie możemy cofnąć czasu, grzechy się już wydarzyły, Jezus mówi przebacz. I teraz trzeci taki punkt, Boże przebaczenie źródłem ludzkiego przebaczenia. Jezus proponuje drogę przebaczenia, sam przetarł te szlaki, sam doświadczył jej uzdrawiającej mocy. Chodzi tutaj właśnie o drogę krzyżową, tak? To sobie jeszcze, jeszcze do tego wrócę, w tym ostatnim punkcie. Przez grzech każdy z nas odwrócił się od Boga, powiedział mu, sam sobie dam radę, ułożę sobie życie po swojemu. Grzech nie jest tylko przekroczeniem jakiegoś przepisu, nie odnosi się tylko do jakiejś normy, on faktycznie odnosi się do Pana Boga. On tę relację w mniejszym lub większym, zazwyczaj większym stopniu zrywa. Przez grzech odrzucamy Pana Boga, który cały czas bezwarunkowo i całkowicie nas kocha. Nie rozpamiętuje naszego grzechu, nie wypomina nam, ale kocha i przebacza. I jak na przykład jesteśmy w konfesjonale, to w konfesjonale odpowiedzią na nasz grzech jest miłość i przebaczenie. Bo zdarza się nam tak, że Panie Boże, znowu to zrobiłem, tyle razy sobie obiecywałem, że nie będę, a znowu nie udało mi się i znowu to zrobiłem. I Bóg za każdym razem nam wybacza, przyjmuje nas, daje nam następną szansę i... Po sakramencie pokuty znowu mamy czystą kartę, białą kartę. Przez to przebaczenie Bóg pragnie nas wychować do przyjmowania takiej samej postawy. Ten, kto wciąż doświadcza miłosierdzia, staje się bardziej miłosierny. Ten, kto widzi, jak wiele mu wybaczono, będzie wybaczał. Bóg wie, jak bardzo potrzebujemy miłosierdzia właśnie w naszym małżeństwie jak często potrzebujemy dawać sobie kolejną szansę, nawet gdy po ludzku wydaje się bezsensowne, bo nie ma logicznych przesłanek, by coś mogło się zmienić. Ale Bóg wciąż zaprasza do przebaczenia, ponieważ jest ono drogą do uzdrowienia małżeństwa, prowadzi do umocnienia tego małżeństwa, jest oznaką miłości. Nawet jeżeli małżonkowie są daleko od siebie, tak, nie mieszkają razem czy w innych mastach, ale właśnie w postawie przebaczenia po prostu cały czas ta miłość kwitnie. Cały czas miłość kwitnie. Przebaczenie y, tą miłość właśnie pielęgnuje. I teraz jak jest z tą zemstą? Y, właśnie ta zemsta, zemsta drogą do zniszczenia relacji w małżeństwie. I teraz tak, przebaczenie nie jest uczuciem czy emocją. To jest konkretna decyzja miłości. Przyjmuje ciebie, akceptuje ciebie, nie chcę się na tobie mścić. Przez zemstę możemy wejść w takie mechanizmy, które ranią, zamykają, odbierają radość i nadzieję i wprowadzają w takie poczucie beznadziei. No bez beznadziei, tak? odbierają właśnie nam wiarę. Na początku wydaje nam się ona słodka i miła, zresztą pewnie każdy to z nas przeżył, przynajmniej ja. Tak się zemściłam, że potem ten grzech wlókł się za mną przez kilka dobrych lat. Po prostu było klin za klinem. I na początku było miło, słodko, tak, no ale to w sumie bardziej uderzyło we mnie, oczywiście w mojego męża, we mnie, a najgorzej w, nasz, w, moje, w naszego syna. I tutaj właśnie trzeba się zastanowić, kto na ten moment przeżył właśnie jakieś rozczarowanie, czy zdradę, czy krzywdę, czy po prostu warto się zemścić, tak? Bo ja na przykład, nikt wtedy nie doradził, mi wtedy doradzono właśnie klin za klinem, zrób tak jak twój mąż zrobił, więc ja tak zrobiłam. No i niestety bardzo ciężko później to, to przeżyłam. Także właśnie tutaj zemsta ta jest, generalnie zemsta jest grzechem, uderza się współmałżonka, zemsta nie leczy, no i działa destrukcyjnie. I teraz jak jest z tym przebaczeniem? Na pierwszy rzut oka przebaczenie jest nieprzyjemne, trudne, kosztowne i bolesne, bo tak naprawdę my przebaczamy współmarzenkowi, który nam, nas zdradził, tak? Czy nam wyrządził krzywdę. Ale w perspektywie czasu przynosi błogosławione owoce, owoce, przepraszam, ponieważ uzdrawia, przywraca radość, daje ulgę, nadzieję i daje nową szansę. Czyli widzimy właśnie ten, jak to można powiedzieć? ramy czasowe, tak, że zemsta, słodka, a potem skutki są roz... takie no, destrukcyjne, a tutaj przebaczenie jest takie właśnie, że no nie możemy na początku wypowiedzieć tych słów, stanąć w tym akcie przebaczenia, no i, ale później przynosi to właśnie owoce, owoce dla całego małżeństwa. I teraz jeszcze jest potrzeba zrozumienia i przyjęcia współmarzonka. Właśnie do, wiele doświadczeń z dzieciństwa i okresu dojrzewania ma bardzo konkretne konsekwencje właśnie w naszym życiu tym małżeńskim. To znaczy no, to co przeżyliśmy w dzieciństwie, to co przeżyliśmy w okresie dojrzewania to niestety, ale odezwie się. tak? bo tutaj właśnie autor napisał, że małżeństwo to jest dwoje grzesznych ludzi zranionych grzechem i podlegające nieustannie walce duchowej. Ale nad tym wszystkim swoje skrzydła właśnie rozkłada Pan Bóg. I teraz. Albo zaprosimy Pana Boga i będzie nas, że tak powiem, hamował przed tymi grzechami, tak, będzie nam przebaczał, albo odrzucimy Pana Boga i wtedy są takie konsekwencje, że, no, że ten grzech będzie nas zabijał. Powoli i skutecznie. I wielkim błogosławieństwem właśnie jest tutaj przebaczenie. Darem miłości zachęca też współmarzonka, który wyrządził krzywdę do zmienienia swojej postawy. Bo to też nie jest tak, że tak, my przyjmujemy współmałżonka i dalej będzie mnie bił, dalej będzie mnie zdradzał, ale też możemy postawić no, pewne żądania. tak? Chcemy iść na terapię, proszę Cię, żebyśmy poszli na terapię, żebyśmy właśnie wrócili się do Pana Boga, żebyśmy poszli do swojego spowiednika, jak takiego mamy, tak? żeby po prostu zmieniać cały czas to swoje życie, to swoje małżeństwo, tak, żeby ono było błogosławione i żeby było właśnie no, okryte tą łaską Bożą. Gdy zaczniemy nad sobą pracować i przyjmować, tutaj, to, przyjmować właśnie Pana Boga i starać się, żeby konsekwentnie zmieniać te nasze postawy takie ułomne, to właśnie później to zaowocuje. Bo na przykład bardzo często spotykamy się z, takim, z taką postawą, tak? Że Pan Bóg mnie tak stworzył i czy chcesz mnie przyjąć, czy, nie, czy mnie przyjmiesz, czy nie, ja się nie będę zmieniał, tak? Czyli co? No, no właśnie to jest takie błędne, bo my możemy się zmienić. Możemy zmienić swoje, yy, możemy właśnie zmienić, zmienić swoją podstawę wobec, yy, wobec małżonka. Znaczy w ogóle mówiąc wobec Pana Boga, tak, bo o to chodzi. I teraz mam tu taką modlitwę, którą możemy się pomodlić właśnie. To się jeszcze? Tak, tak, oczywiście. Znaczy, Powiem tak, odnośnie przebaczenia. I, <kluzni> czy jest pojedyncze, a czym mimo jest przebaczenie. I uważam, że to jest tak dało, bo to jest że powiedzmy przebaczenie, to nie robimy prezent temu krzywdzycielowi, tylko robimy prezent sobie samemu. Tak? I nie musimy się jednać, bo do przebaczenia potrzebna jest powiedzmy, jedna strona. Natomiast do pojednania są potrzebne dwie strony. I jest taka fajna książka, jeżeli ktoś by chciał, tak? jeżeli mamy brudy, łapkę niegoszczonej krzywdy. No ale nie ma problemu, jak ktoś kupił, czy musiałem kupić na, na zaliczenie, także na PDF-ie mamy, że to by chciał. <głos> Naprawdę polecam. Super. Nie jest gruba, co we z tej strony. I ta Jeszcze tak, może skończę tylko. I teraz przebaczenie na wzór Jezusa, bo ja wspomniałam wcześniej, że Pan Jezus też doświadczył tego przebaczenia, też tak się nauczył przebaczenia, tak? Był synem, jest Synem Bożym ale właśnie to ukazało się podczas jego męki, tak, na drodze krzyżowej, gdzie już, gdzie przybijali do go krzyża, to powiedział wtedy, że Ojcze, przebacz im, bo nie wiedzą co czynią. Tak? I, no, I to był taki przełomowy, to był taki przełom właśnie w, w tym, żeby podnieść to przebaczenie właśnie do, no, do takiej ważnej wartości tak, do tak ważnej wartości w małżeństwie, no bo sam tego doświadczył, sam tego doświadczył. Dlatego jest to, jest te słowa, ojcze przebacz im, bo nie wiedzą co czynią, jest to klucz właśnie do przebaczenia. I najczęściej w małżeństwie, gdy dokonujemy złych czynów, gdy panuje nad nami grzech, czasami nawet nie wiemy, co my czynimy, bo działają emocje, tak, działa impuls, potem tego żałujemy, i No i później, no niestety różne są właśnie z tego skutki. I później nawet mówimy sobie, Boże gdybym wiedział, że tak y to wszystko się potoczy, nigby, nigdy bym tego nie zrobił. No ale już właśnie ten grzech zaistniał, zaistniało to. I teraz mam tu taką modlitwę, którą... Przepraszam jeszcze, przesadłem, że tak. Tak. Chcemy pokazywać przykłady, to dobrym przykładem jest wybaczenie Jana Pawła II swojemu przyszłemu tak? Nie jednał się z nim, nie przeszkadzał wymierzaniu kary, ale się z nim pojednał. Żeby, pojednał tak. Nie to, żeby pojednał, pokazać dobry gest, ale żeby po prostu zrobić prezent sobie. I tutaj mamy, kiedy twój współmałżonek zrobi coś złego lub przykrego, miej odwagę pomodlić się tak jak Jezus. Ojcze, przebacz Mu, bo pewnie nie wiedział, jak bardzo mnie zranił. Pewnie nie był do końca świadom, co mi robi. Gdyby dobrze wiedział, jakie to będzie miało konsekwencje, nigdy by tego nie zrobił. Spróbuj, spróbuj takiej modlitwy, a przekonasz się, że wówczas o wiele łatwiej przychodzi przebaczenie. Wówczas dużo łatwiej jest spojrzeć na współmałżonka z wyrozumiałością i miłością. Dobrze, to ja dziękuję.